Sezon ziemniaczany 2017 wcale nie był taki łatwy, pomimo tego, że wody było dużo, czego ziemniak oczywiście potrzebuje, ale tej wody niestety było za dużo podczas zbiorów. Nie każdy rolnik jest wędkarzem, a w niektórych regionach to naprawdę te ziemniaki trzeba było łowić na wędkę. Pan Marek Musielak doskonale wie, jak wyglądają problemy z ziemniakiem, nie tylko od strony zbiorów, ale również od strony hodowli. Jak sobie poradzili w zeszłym roku Wasi kooperanci, rolnicy, z którymi Wy współpracujecie? Jakie perspektywy na ten 2018 rok? Perspektyw na 2018 zacznę od końca, ale nie będę przedstawiał, bo nie wiem co będzie. Ale jeżeli chodzi o 2017, tak jak pani powiedziała, nie w każdym rejonie Polski były tak ciężkie warunki jak w zachodniopomorskim i pomorskim. Tej wody było autentycznie za dużo. Ziemniak wody lubi, ale w odpowiednich okresach, czyli w czasie wiązania bulw. Później może być jakaś przerwa i oczywiście przed, przed kopaniem kiedy temperatura otoczenia powinna wynosić między 15-20 stopni, yy, powinno być sucho, żeby ten ziemiak jednak do przechowania. Nie był porażony grzybami, gdzie, gdzie w takich warunkach właśnie dużej wilgotności i, i ciepła, i infekcje grzybowe i wirusowe i inne infekcje następują. Później te choroby miesiąc. przechowalnicze już <grym> można zaobserwować w przechowalniach. Jakie środki musieli rolnicy podjąć, żeby uchronić się przed to chorobami? Znaczy, część rolników tych bogaczy podejmowała na pewno środki zabezpieczające, czyli ochraniała. jest specjalny środek <grym> grzybobójczy, nie będę wymieniał w tej chwili nazwy, bo jest ich kilka ale również na przykład taki stary sposób yy, woda utleniona. Zaprawianie wodą utlenioną powodowało szybsze zabludzianie ran i po prostu ten ziemniak lepiej się przechowuje. Ale są kooperanci, którzy zgłaszają, że mają duże trudności z przechowaniem ziemniaków to szczególnie odmian wczesnych i bardzo wczesnych. Skoro była taka ilość wody, to spodziewać się można, że kalibraż ziemniaków jest raczej duży i tych takich typowych sadzeniaków, taki, jak i powinniśmy mieć teraz na wiosnę, czyli takiego drobnego ziemniaka, jego będzie bardzo mało. Czy tak jest rzeczywiście? Jak ten rynek sadzeniaka w tym momencie wygląda? Ja, Podchodzę do tego tematu trochę inaczej. Robiłem u nas we firmie i u pobliskich farmerów naszych w zachodniopomorskim też takie badania, więc nie ma przerostu takiego drastycznego. Jeżeli chodzi o sadzeniaki, z tego względu, że w odpowiednim momencie była desykacja i ten ziemniak już później nie dorastał, nie, nie prowadził przecież asymilacji. Można powiedzieć już tak po takim podsumowaniu, że jest w granicach 20, maksymalnie do 30% jest przerośniętego ziemniaka, sadzeniaka. Więcej go nie. Ziemniak w Polsce jest takim tradycyjnym, powiedzmy warzywem, tak, podstawowym składnikiem naszej diety, chociaż w ramach bogacenia się społeczeństw wiadomo, że przerzucamy się na dobra wyższego rzędu, czyli w tym przypadku na przykład na frytki. Z drugiej strony jednak w Wielkiej Brytanii podobny problem spadku konsumpcji ziemniaka jako ziemniaka jako takiego nastąpił i Brytyjczycy poradzili sobie z tym w ten sposób, że zaczęli tworzyć innowacyjne formy podania tego ziemniaka. Jak choćby ziemniak pieczony, wiemy, że u nas już w Pomorskim istnieją lokale, które oferują ziemniaka na tysiąc jeden sposobów. Czy wtedy może droga, żeby uczynić ziemniaka znowu wielkim w sytuacji, gdy jego areał spada? Na pewno jest to droga, żeby rozpropagować dalej, szczególnie wśród młodych ludzi. Rozpropagować, że ten ziemniak jest to, jest to, tak jak powiedzieliśmy, warzywo, i, i to warzywo bardzo zdrowe, i po prostu powinno być w codziennym jadłospisie. Legenda, że ziemniak tuczy, to naprawdę legenda. Tuczy ten sos, te dodatki do tego, co są dodawane do ziemniaka, nie ziemniak. Ale czy ten areał spada? Areał spadł, i w tej chwili spadł do 300 tysięcy hektarów. I czy to będzie 280 czy 320 to są tylko takie wahania. Nie? I to, jest, to właściwie się otrzymuje już od paru lat na stałym poziomie i właściwie takie prognozy, że to się utrzyma. Dlatego, że nowi rolnicy, młodzi rolnicy za bardzo nie widzą możliwości inwestowania w drogi sprzęt. Sprzęt do zbioru ziemniaków i Nakłady na uprawę ziemniaka są bardzo, bardzo duże, bo jeżeli byśmy podliczali dochód z jednego hektara, to jest to jedyna roślina, która daje bardzo duży dochód. W zależności to są rozpiętości od 1500 nawet do 3500 złotych z hektara. Jeżeli będziemy rozmawiali o ziemniaku produkcyjnym, to jest to niski pułap, jeżeli będziemy rozmawiali o nasiennictwie, to już jest to wysoki pułap tej ceny, Ale nakłady są olbrzymie, bo to są nakłady w granicach od 7-9 aż do 25 tysięcy złotych na hektar. Więc nie każdego stać, żeby te pieniądze od razu wyłożyć. Do tego dochodzi jeszcze sprzęt. To było spowodowane wykruszeniem się tej dużej ilości rolników oprawiających ziemniaki. Czyli poniekąd podobna sytuacja jak z burakiem, gdzie kiedyś było dużo tak. małych plantatorów buraka, a teraz jest mało dużych plantatorów. Tak, tak jest. To jest, to jest, to jest w ten sposób działa. No i oczywiście specjalizacja, czyli ziemniak skrobiowy, czyli zakłady przemysłu skrobiowego, ziemniaczanego, zakłady przetwórcze, czyli te, które produkują grysik, płatki, następnie z ziemniakiem jadalnym, to co powiedzieliśmy, frytka, chipsy. To wszystko, to wszystko idzie w specjalizację rolnicy specjalizują się w uprawie właśnie tych ziemniaków. Nie ogólnie jakoś duży rolnik, nie ogólnie jakoś potężnej ilości jadalnego, tylko w ten sposób specjalizacja i jeszcze raz specjalizacja. Czyli jeżeli głównie produkcyjny ziemniak jadalny, to też podpakowanie na przykład nie? do sklepów, do, do supermarketów.